Jest 11, Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Sojusznicy USA przełamują blokadę Iranu. Pierwsze od tygodni zachodnie statki przepłynęły. Ciśnij Ormus. Życzenia wielkanocne od premiera Tuska. Dopóki jesteśmy razem, nikt i nic nas nie złami. Tatry z niższym zagrożeniem lawinowym szlaki znów są otwarte. Zdatki pod banderami Francji, Japonii i Omanu przepłynęły cieśniny Ormus. Irańskie władze wydają pozwolenia na, przejścia przez, na przejście przez kluczową dla transportu ropy i gazu cieśninę, kierując się względami politycznymi. Szlak pozostaje zamknięty dla jednostek amerykańskich i izraelskich. Irańskie władze po wizycie premier Japonii w Białym Domu, kiedy ta odmówiła udziału swego kraju w koalicji państw mających wysłać do Ormus marynarkę wojenną, zezwoliły Japończykom na żeglugę przez cieśninę. Zgoda na przepłynięcie francuskiego kontenerowca to zapewne echa decyzji prezydenta. Prezydenta Francji, który nie zezwolił na wejście w przestrzeń powietrzną swego kraju samolotu z dostawą broni do Izraela. Wcześniej z Irańczykami osobno negocjowały też władze Indii i Chin. W ostatnich dniach przez cieśniny Ormus przepływały też jednostki zmierzające do tych dwóch państw. Sytuacja nie jest jednak optymistyczna. Wokół Ormus znajduje się co najmniej 150 tankowców i kontenerowców, które czekają na udrożnienie szlaku. Statki, które chcą przejść Ormus bez zezwolenia Irańczyków są bowiem celem ataków. Od początku wojny na wodach Zatoki Perskiej płynęło kilka tankowców ubezpieczeniowe cofają gwarancję jednostkom, których szlak wiedzie przez Ormus. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Premier składa Polakom świąteczne życzenia w nagraniu w mediach społecznościowych. Donald Tusk przywołał słowa piosenki Czesława Niemena Dziwny jest ten świat. Ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nawet jeśli jesteście zmęczeni, zniechęceni i zaniepokojeni, nie traćcie wiary w samych siebie, w swoich bliskich i w swój kraj. Kochani, dużo miłości, ciepła i spokoju na święta. Dopóki jesteśmy razem, nikt i nic nas nie złamie. Do świątecznego śniadania Polacy siądą jutro rano, dziś święcą pokarmy, które trafią na wielkanocne stoły, co wierni przynoszą w tradycyjnych koszykach. Sprawdzała reporterka Radia Lublin Karolina Ryniak. Wszystko niosę to, co potrzeba. Szyneczkę, mięsko, kiełbaskę, jajeczka, babeczki różne takie. Chrzan, sól, mięso siły daje jajka, zdrowie. To wszystko jest symboliczne. Symboliczne, oczywiście, że tak. Nie może tego zaprakć na stole. W innych krajach inaczej, każdy inaczej świętuje. Ja to traktuję jak tradycję. Widzę, że tak ładnie udekorowane, jakimś czymś zielonym. Barwinek. Dla pani święta wielko jaki wymiar mają. No wiadomo, taki duchowy, rodzinny z rodziną wiadomo, zawsze się spędza. Także spotkać się, wiadomo mom Wieczorem rozpocznie się liturgia Wigilii Paschalnej. Uroczysta msza, która w Kościele Katolickim należy już do niedzieli wstania. Policjanci przypominają, że złodzieje w święta nie mają wolnego przed wyjazdem, na przykład do rodziny na Wielkanoc. Warto zadbać o dobytek. Nie zapomnijmy. Dobrze zabezpieczyć mieszkania radzi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Sosnowieckiej Policji. Zamknijmy wszystkie okna, drzwi, okna również dachowe. Nawet jeżeli zostawimy je na tak mikrouchyle, przestępca może dostać się do mieszkania, Dbajmy też o to, żeby ktoś podczas naszej nieobecności zaopiekował się mieszkaniem. Może to być sąsiad, ewentualnie jakiś członek rodziny, zaufana osoba, żeby zwróciła uwagę na to, czy jakaś osoba nie interesuje się naszym mieszkaniem, czy nie chce do niego wejść. Mundurowi apelują też o niepublikowanie zdjęć czy informacji z naszego wyjazdu do mediów społecznościowych. To może ułatwić zadanie potencjalnemu włamywaczowi. To są aktualności jedynki. Z czwartego na trzeci spadło zagrożenie lawinowe w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy ponownie otworzył szlaki, ale warunki w górach są nadal bardzo trudne, a ratownicy Topru odradzają wyjścia. O tym, że może być niebezpiecznie Filip Droszcz. Słoneczna pogoda nad Tatrami może być złudna. Lawiny wciąż stanowią poważne zagrożenie. Cały czas schodzą samoczynne lawiny różnych wielkości, od średnich do nawet bardzo dużych. Niewyzwolone przez zwierzęta ani przez człowieka. Czyli jest niebezpiecznie, naprawdę jest niebezpiecznie. Pomimo, że te góry wyglądają przepięknie, bajkowo, zjawiskowo. Mówił kierownik dyżuru TOPR Witold Cikowski. Dodaje, że nasłonecznienie sprzyja schodzeniu lawin, co finalnie prowadzi do poprawy warunków. Jest też coraz wyższa temperatura, co będzie skutkowało Wchodzeniem kolejnych lawin, dopóki się nie wyczyszczą te żleby, te depresje, dopóki to nie pospada, no będzie wysokie zagrożenie lawinowe. Wczoraj śmigłowcem Topr ewakuowano turystów ze schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Przez kilka dni byli uwięzieni w budynku i nie mogli zejść z powodu zamkniętych szlaków i zimowych warunków. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków. Potężna wichura uderza w Norwegię Ogłoszono najwyższy alert pogodowy. Wiatr może pędzić nawet 160 km na godzinę. Służby apelują do mieszkańców, żeby zostali w domach. Storm Dave najmocniej może uderzyć w regiony wokół Stavanger i Klinstansand. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Zachmurzenie duże i umiarkowane w wielu miejscach dziś się może przelotnie popadać deszcz na termometrach od 4 stopni na żuławach 12 w centrum do 13 na dolnym śląsku wiatr umiarkowany na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali. Jedynka. Polskie radio It's been lonely, trying to get your attention from a thousand miles away. And you know me, always overthinking the worst possibilities. Yeah, we both know, in between you and me, there's an ocean cast away in a sea, and it's frozen. Tell me that I'm not torn but I don't wanna let go of the things that keep me warm. Without you, I'm just cold I built a little boat with a sail from the memories I've been collecting. Take me home the whole way in your direction Yeah, we both know I don't mean to be desperate or pretend 71 151 to nasz numer SMS-owy, a pani Renata napisała, że bardziej lubi piosenki z Indią śpiewane po francusku. Jak najbardziej rozumiem nie tylko ten utwór, który pojawił się u nas w audycji, jedyne takie miejsce, ale także chociażby w duecie z Garou, Sulewą też jest to bardzo piękny utwór i myślę, że sobie dzisiaj po audycji też taką muzykę odświeża. A przed nami jeszcze jedna godzina wspólnego spotkania. Jedyne takie miejsce. Tym wyjątkowym miejscem jest dzisiaj piękne, malownicze miasteczko położone w centrum Polski, blisko autostrady A2, która łączy Warszawę i Łódź. Zaglądamy do Łowicza jeszcze do godziny 12. Kłaniam się nisko, Patryk Bedliński. Nie ubrana stoję w samym środku miasta. Wszędzie dookoła ludzi tłum Nie mam w sobie wstydu Nie odczuwam chłodu Wszyscy mówią, że to tylko sen Miała Trójkątny rynek na pewno warto zobaczyć w Łowiczu, a w naszej radiowej podróży po mieście ważnym dla arcybiskupów gnieźnieńskich towarzyszy nam przewodnik terenowy PTTK Michał Zalewski, który przypomniał, że w tych okolicach znajduje się też łowicki park etnograficzny. Tak, Łowicki Park Etnograficzny, tak zwane Muzeum na Wolnym Powietrzu, czyli Skansen w Małżycach, do którego serdecznie zapraszam i zachęcam, żeby go odwiedzić, żeby namacalnie dotknąć i zobaczyć i poznać tą łowiską kulturę ludową. To, jak w dawnych czasach, w okresie XIX i XX wieku mieszkali mieszkańcy podłowiczkich wsi, żeby poznać i tą najstarszą część, tak zwaną owalnicę, czyli najstarszą wieś, no i później w ramach rozwoju cywilizacyjnego postępu, jaki też trafiał oczywiście na obszary wiejskie, nowy charakter zabudowy, czyli tak zwana ulicówka. Mamy dużo obiektów, które można wejść do środka, zobaczyć. Kościół mamy przecież przeniesiony też z wysokienic. Plebanie, pszczonowa plebania, która grała w serialu Chłopi Rybkowskiego, i jest urządzona na czasy właśnie XIX-XX wieku, więc warto przyjechać zobaczyć, a w szczególności wtedy, kiedy odbywają się imprezy na majówkę w skansenie. Tu będziemy sadzić ziemniaki, tu będą warsztaty, będą prezentacje, więc warto tu nas już na początek sezonu odwiedzić i zobaczyć właśnie skansen w Morzycach. Ale później też mamy kolejne imprezy, Gwianki, Noc Kupały, czy też niedzielę w Małżycach, niedzielę w, w, w Skansenie, to jest 12 lipca, a w późniejszym okresie jeszcze mamy Żniwa. Można wtedy zobaczyć cały obrzęd żniwny, jaki w dawnych czasach odbywał się na wsi podłowickiej. Kończymy potem wykopkami we wrześniu, więc przez cały sezon turystyczny prosimy śledzić nasze Media społecznościowe, stronę internetową, żeby odwiedzić Kasyn Murzyca. Ja już się trochę Państwu uchwaliłem, trochę nieskromnie. Wiem, że ta trasa Warszawa łowicz jest mi znana pod względem rowerowym, piękna przez Kampinos, zwłaszcza nie polecam na dwa kółka 92, bo po prostu jest bardzo ruchliwa i tam myślę, że mała przyjemność z jazdy rowerem. A tutaj w okolicach łowicza na pewno znajdą też coś dla siebie ci, którzy no właśnie lubią taką turystykę rowerową, turystykę pieszą, no bo te miejsca są też tak przewidziane. Przebiegają szlaki rowerowe, mamy trzy szlaki rowerowe, szlakiem dworów i pałaców, szlak książęcy i kolejny szlak szable i bagnety. Czyli turyści, którzy by chcieli poznać trochę okolice Łowicza z innej strony, niekoniecznie zmotoryzowani, to zachęcamy do tego, żeby poznać ziemię łowicką z perspektywy dwóchkołowego sprzętu, czyli mam tutaj na myśli rowerów. Ja miałem okazję z Warszawy przyjechać do Łowicza rowerem. To jest trasa już taka dosyć wymagająca, bo 80 km. Natomiast jeżeli chodzi o okolice Łowicza, tutaj podejrzewam, że będzie na pewno spokojniej niż na trasie z Warszawy. No i też bardziej malowniczo. Szlaki są tak poprowadzone, żeby nie przebiegały przez bardzo ruchliwe trasy. To zachęcam do tego, żeby tymi leśnymi druchtami, czy też drogami polnymi gdzieś tam przemierzać. One są dobrze oznakowane. Można teraz nowoczesne aplikacje pobrać na telefon i tymi po poszukać sobie powiedzmy tych, tych miejsc atrakcyjnych, które, przez które ten szlak rowerowy jeden, drugi czy trzeci przebiega i stopniowo je sobie po prostu odwiedzić. Nawet przejechać samochodem, zostawić. Samochód na Starym Rynku w Łowiczu, czy w okolicach Starego Rynku i potem już rowerami się wybrać z prosto z Łowicza, tymi trzema szlakami. I w ogóle Polska Centralna wydaje mi się takim miejscem dosyć wdzięcznym dla rowerzystów, bo po prostu tu nie ma dużych przewyższeń. Tutaj raczej po równym jeździmy, więc też możemy więcej tego terenu zwiedzić. Nie zmęczymy się aż tak bardzo jak w tych górzystych terenach. Są miejsca zielone, są miejsca postojowe. Warto z nich skorzystać, odpocząć, nabrać sił, coś skonsumować po drodze, a przy okazji poznać właśnie tę naszą kulturę, nasze dziedzictwo z, właśnie z pozycji roweru. Jesteśmy w Muzeum w Łowiczu, w samym centrum Łowicza. Za nami znajduje się obraz, który przedstawia typową zagrodę łowicką z końca XIX wieku. Czy tego typu zabudowania jeszcze gdzieś tu w okolicach znajdziemy i będziemy mogli tak trochę przenieść się w czasie? Myślę, że tak, że jeszcze jest wiele takich miejsc, przemieszczając się w kierunku Złakowa, Złakowa Borowego czy Kościelnego, możemy jeszcze takie obiekty napotkać, ale też i w kierunku dawnych wsiłowickich, czy to Zielkowice, czy to jeszcze w kierunku tutaj Arkadii Nieborowa, Bednar, Kombiny, gdzieś jeszcze w okolicach można, może nie same zagrody, ale jak na przykład Lamusy, czy na przykład Stodoły jeszcze, nie zawsze kryte już z Czechą oczywiście, ale pamiętające te najdawniejsze czasy jak najbardziej. O czym opowiada Michał Zalewski, przewodnik turystyczny, a także dyrektor Muzeum w Łowiczu i pan Michał jest jednym z naszych gości w jedynym takim miejscu, chociaż może właściwie odwrotnie. To my skorzystaliśmy przecież z gościny muzeum, za co bardzo dziękujemy No i przy okazji życzymy wesołych, pięknych świąt. Jak najbardziej bardzo serdecznie dziękuję też wszystkim radiosłuchaczom. Życzę udanych, rodzinnych, spokojnych, szczęśliwych świąt spędzonych właśnie w godzinie najbliższych osób, rodziny, przyjaciół. To jest dobry czas na to, żeby odpocząć, naładować akumulatory w tej przerwie wiosennej i wrócić do swoich codziennych obowiązków. Więc w pełnym tego słowa znaczeniu zdrowych, spokojnych dla wszystkich świąt życzę. I odpoczynku przede wszystkim Państwu życzymy, ale też warto dobrze zjeść po Wielkim Poście. A co zjeść, to też dziś podpowiemy w jedynym takim miejscu.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 Jedyne takie miejsce. Jedynie w jedynce. Reklama. Pani Goździkowa, gdyby nie pani... I Wielka noc wyglądałaby inaczej. Te zakupy, porządki głowa mnie rozbolała. A ja już myślałam, że wszystko będzie na mojej głowie. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Dziękujemy. Spokojnych świąt, pani Goździkowa. I bez bólu głowy. Goździkowa przypomina na ból głowy etopiryna. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Reklama. Autopromocja. Kultura jest dla każdego, a my jesteśmy dla Was. Klub Kultury. Drogowskaz w świecie sztuki. Jeśli nie rozumiem, to pytam. Jeśli się nie zgadzam, dyskutuję. Film, książka, muzeum. Architektura, serial, design, muzyka. Daj sobie szansę na tę znajomość. Zapraszamy już dziś po 20. Ula Kaczyńska i Alek Hudzik. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda. Dzień dobry z Orawy, pisze nasza słuchaczka pani Agnieszka, która dodaje, że święta spędza w Zubrzycy Górnej. Bardzo tradycyjne święta, bo dziś święcenie pokarmów w Skansenie. Pogoda cudna, ale rzeźko. Warto się cieplej ubrać z tego, co rozumiem. No a generalnie rzecz biorąc pokarmy są święcone dzisiaj w bardzo ciekawych miejscach. Część wiernych na przykład zjechało 212 metrów pod ziemię do kopalni soli w Bochni, żeby tam właśnie poświęcić to wszystko, co się ma znaleźć na jutrzejszym wielkanocnym stole. Ale czy pogoda, dopisze? świętowaniu Zmartwychwstania Pańskiego. No właśnie, sprawdźmy co jutro. Na termometrach maksymalnie jutro od 12 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 21-22 nawet stopni na południowym zachodzie. A dziś ta temperatura no nieco niższa, maksymalnie od 11 do 16 stopni, a na północy kraju nawet chłodniej, bo od 7 do 10. Ciśnienie w Warszawie w południe ma wynieść 1000 hPa, ale będzie rosło. Jedyne takie miejsce. I'm 26 minut pozostało do południa, o świątecznych zwyczajach jeszcze w jedynce powiemy, zwłaszcza o kuchni, ale teraz cofnijmy się nieco w czasie. I znów zaglądamy do Muzeum w Łowiczu, bo to jedyne takie miejsce, miejsce gdzie tradycja łowicka spotyka się z piłką nożną. Pewnie Państwo pamiętają zespół Jarzębina i słynny utwór na Euro. Akurat Jarzębina to jest inna część Polski, ta bardziej wschodnia. No właśnie, co w Łowiczu mają związanego z tym polskim Euro 2012? Ano coś mają. Mamy, no, można powiedzieć, że jesteśmy dumnymi posiadaczami wycinanki, która została wykonana na pamiątkę Euro 2012. Wycinankę zrobiła pani Stefania Borkowska, wycinankarka z regionu łowickiego. No i jeśli wyobrazimy sobie, że na każdej wycinance pojawiały się w różnych formach kwiaty, często pojawiały się również koguty i inne zwierzęta, no to tutaj te dwa elementy jak najbardziej są i tak naprawdę możemy powiedzieć, że cała powierzchnia wycinanki jest pokryta tymi elementami. I dekoracyjnymi, ale w centralnym miejscu wycinanki znajduje się właśnie e, piłka nożna, no i powyżej flaga Polski, Ukrainy i rok 2012. Jest to wycinanka, która jest takim pokazaniem tego, Jakie znaczenie miała wycinanka dawniej w kulturze wiejskiej i w tej chwili? Dlatego, że dawniej na wycinankach pokazywano bardzo często na przykład właśnie sceny weselne. Wesele było dla, dawniej dla społeczności wiejskiej świętem całej gromady wiejskiej. Na weselu nie byli tylko goście z rodziny, byli również sąsiedzi, były osoby, które mieszkały w okolicy, które się znały. Wszyscy też wspólnie byli zaangażowani w przygotowanie tego wesela i było to święto tak naprawdę całej Wsi. Współcześnie dla nas jako kraju i dla Ukrainy to, że przygotowywaliśmy Euro 2012 też było bardzo ważnym wydarzeniem. Więc tutaj właśnie ta wycinankarka doszła do wniosku, że warto by było upamiętnić to wydarzenie i świetnie to współcześnie rezonuje przypominając o tym. O czym mówi pani Marianna Mońka, etnografka z Muzeum w Łowiczu, która oprowadziła mnie i pokazała także model łowickiej bardzo ozdobnej chaty.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 A w Łowickim Muzeum można zobaczyć naprawdę spory przekrój prac i wycinanek. Niektóre mają ponad 100 lat, niektóre kilkadziesiąt są na przykład z lat 70. No ale jak Państwo wiedzą także te nawiązujące do Euro 2012, czyli kilkunastoletnie wycinanki. A już za chwilę w jedynce, w jedynym takim miejscu zrobi się naprawdę smacznie. Tak niewiele żądam tak niewiele pragnę, Tak niewiele widziałem Tak niewiele zobaczę Tak niewiele myślę Tak niewiele znaczę Tak niewiele słyszałem Tak niewiele potrafię Wolę Zdjęcia Idealnie byłoby, gdybyśmy mieli czas, by dobrze przygotować się do świąt, najlepiej już przez cały Wielki Tydzień, no ale czasami jest tak, że obowiązki sprawiają, że my do ostatniej chwili szukamy czegoś, co się sprawdzi na tym świątecznym, wielkanocnym stole. Zatem polecamy, podpowiadamy na przykład świąteczną kuchnię łowicką, a podpowiadają panie z koła gospodyń wiejskich, pani Danuta Mońka i Janina Salamon. No właśnie, to między innymi potrawa wielkanocna o nazwie jajcocha. Jajcocha tak znaczy pieczeń, można nazwać to pieczenią. Takie jajcocha jest pieczenią wielkanocną. Dajemy najpierw golonkę, szynkę, łopatkę. Gotujemy to z warzywami, z przyprawami do miękkości. Gdy przestygnie, kroimy na kawałki. 16 jajek trzeba, do tego 8 gotowanych na twardo, 8 surowych. Jajka te surowe roztrzepać trzeba, wszystkie. A jajka gotowane kroimy na połówki. No i później to mięso z tym jajkiem, z tym rozbitym, rozczepanym jajkiem, mieszamy wszystko, przyprawiamy i wylewamy do foremki, do na przykład kiedyś, do jakiejś, do glinianej jakiejś formy. Teraz do żaroodpornego naczynia i w to wciskamy te połówki jajek. Pieczemy do, na złoty kolor, zależy w jakiej temperaturze. Ja się przyznam, że jeżeli robię jakieś potrawy, to bardzo często potrzebuję posługiwać się internetem i spisywać poszczególne elementy. Pani Janina natomiast wszystko mówi z głowy, z żadnych notatek, więc możemy tym bardziej zaufać, że jest ogromna wiedza. Przyglądałem się trochę temu, jak ta jajcocha wygląda. Ona przypomina trochę pasztet. Też często w Wielkanoc spotykaną potrawę na naszych stołach, ale w smaku domyślam się, że zupełnie co innego w smaku to troszeczkę inna. Taka pieczeń jajeczna, powiedziałabym. Wyczuwalne są prawdzie też mięso, ale zupełnie smakuje inaczej. I można ją podawać i na ciepło, i na zimno. Z tym, że na zimno, no to z dodatkiem buraczku z krzanym. I też równie dobrze smakuje. Także polecamy serdecznie, bo można to na, na każdą okazję robić. No, ale szczególnie na Wielkanoc już jajka we wszystkim są, więc jak najbardziej. I rzeczywiście w Rejonie Łowickim popularna jest to potrawa? Teraz może trochę odżywa, bo byłaby zapomniana. Powiedziałabym, że kiedyś kiedyś nasze babcie to robiły, później nasze mamy troszeczkę to zaprzestały, my odgrzebujemy te stare przepisy i, i z powrotem zaczynamy robić. Ale nie tylko Jajcocha, no bo skoro wielkanoc to i baba powinna się pojawić? Na przykład ja też gotuję babę. Nie piekę, tylko gotuję. To znaczy mam specjalną formę i wkładam do garka większego i przywiązuję tą formę, żeby się nie, nie ruszała i gotuję i to wychodzi tak, jak jakby była pieczona. Wilgotna, bardzo dobra. No i jeszcze podpowiedzmy, jakie mogą być inne sposoby na zagospodarowanie jajek niż jajcocha. Może taki też prosty, na przykład gotujemy jajka, przekrawamy na pół, wyjmujemy żółtko. To żółtko na przykład doprawiamy troszeczkę ze szczypiorkiem, z majonezem. Później wkładamy z powrotem tą masę, obtaczamy w jajku i w bułce, tarce i obsmażamy. I wtedy to takie jajko przypieczone też kładziemy na stole, też pięknie wygląda także, a dzisiaj jest w ogóle dostęp do wszelkich warzyw, owoców, także można też na przykład yy, wyjąć żółtko, roznieść z awokado, troszeczkę koperku i też tą masę włożyć do, do środka yy, i też posypać na przykład jakąś tam zieleniną. Też wybornie smakuje. Także no, no, na różne sposoby, z pieczarkami yy, też, te, też można pieczarki wymieszać z żółtką, z majonezem. No z tuńczykiem jeszcze, także no, mnóstwo, mnóstwo jest, jest do, można, można, wymyślić, bo jest tego, jest tego dzisiaj wszystkiego dostęp, także już nie jemy same jajka, ale smakują zawsze lepiej z czymś innym, z jakimiś dodatkami a pan Krzysztof tymczasem na Facebooku programu Pierwszego Polskiego Radia. Dzień dobry, w Małżycach i w Łowickim Muzeum byłem na wycieczce około 20 lat temu i myślę, że miło byłoby znów pojechać w to miejsce. Co nieco sobie przypomnieć, a korzystając z wielkanocnej okazji życzę wszystkim zdrowych, spokojnych i radosnych świąt spędzonych w rodzinnym gronie i smacznego święconego, a także mokrego śmigusa dyngusa. Co tradycja rzecz święta, zatem też się podpisuje pod życzeniami naszego słuchacza pana Krzysztofa. Myślę jednak, że warto chyba mieć na poniedziałek przygotowany drugi zestaw ubrań. Trudno nie wierzyć w... W takim miejscu jeszcze na chwilę powracamy do ciekawego zwyczaju, który nazywał się kurkiem dyngusowym, inaczej kogucikiem. To jeden z najbardziej znanych polskich ludowych zwyczajów wiosennych, właśnie obchodzony w okresie wielkanocnym. W Łowiczu też bardzo dobrze pamiętany. Kurek także, albo kogutek, tak się mógł nazywać. To polegało na tym, że w poniedziałek wielkanocny odbywało się po prostu chodzenie z kurkiem po dyngusie. Chłopcy wozili po wsi żywego koguta, czyli tego kurka właśnie, na przystojnie rejonem bogato, takim dwukołowym wózku. Najpierw był żywy kogut, a potem model koguta przebrany w prawdziwe pióra i towarzyszyły temu śpiewy, takie jak przytacza pani Barbara Frontczak. Kogutku, kogutku, nie chodź po ogródku, nie chodź po łogródku. Podepce z leliją, panny cię zabiją, panny cię zabiją. Pani Barbara jest znawczynią Gwary Łowickiej, ale także zajmuje się rękodziełem. Tymczasem już 10 minut z małym haczykiem pozostało nam do południa. Ja życzę Państwu naprawdę pięknego świętowania. No i oczywiście najlepiej z programem pierwszym Polskiego Radia. Jedyne takie miejsce dziś w Łowiczu. Jedną nogą w Łowiczu, jedną nogą w Warszawie. Bardzo dziękuję za udział udziału w audycji. Kłaniam się nisko. Patryk Bedliński. Do usłyszenia.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 Panie Waskalu, jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko go odkuzić, panie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. A no to u mnie podobnie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense, aż 75 cali, kulet, odświeżanie 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3499 z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Ekspert.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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć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 Emilia Kleszczewska, zapraszam. Co godzinę sprawdzamy, co się dzieje w Wielką Sobotę na drogach. Niestety przed południem kierowcy zaczynają wyjeżdżać w trasy albo dojeżdżać do celu i tworzą się spowolnienia. I kolejno, zaczynając od południowych tras w Małopolsce, zakopane tam widać już bardzo duże natężenie ruchu. To zapewne turyści, którzy dojeżdżają jeszcze na wielkanocny wypoczynek. Krajowa 47 zaczyna korkować się za poroninem. No i zdecydowane zwężenie drogi jest już na wysokości drogi wojewódzkiej 958, od Ronda Andrzeja Hramca do Ronda Solidarności. Drogi dojazdowe do kościołów są aktualnie zdecydowanie zwężone. Wyraźny korek jest w drodze do Kościeliska, a dokładniej przy Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Wyraźnie zwężona jest również nitka prowadząca do Zakopanego. W Poroninie to krajowa 47. Z południowych tras wąskie gardło w Białce Tatrzańskiej 49 w tym miejscu jest praktycznie nieprzejezdna w obu kierunkach. A z informacji od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, kolizja jest na Autostradowej Czwórce w drodze z Krakowa do Tarnowa, dokładniej na wysokości miejscowości Damienice, to 454 km. Tam zdarzyły się dwa samochody osobowe, ale z informacji od służb wiadomo, że nie ma rannych. I aktualnie zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Rzeszowa. Te utrudnienia mogą potrwać do 13.30. Kierowcy wyraźnie zwalniają również w województwie pomorskim już od kilku godzin. Mowa o S6 i te problemy są od jużkowa, a jadąc do Łodzi, wcześniej na mapach kierowcy informowali o zdarzeniu drogowym, teraz już prawdopodobnie. Tego problemu nie ma. A już za chwilę damy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał punktualnie godzinę 12 i to będzie okazja do wyregulowania bardzo precyzyjnego naszych zegarów po, po sygnale Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.